podziemy podcastu, odcinek jest to już dziewiętnasty. Yy, Haha, nowe podkłady mam... Ha, ha, ha, ha. Nie, no dobra, nie są nowe, są one stare, jeszcze z poprzedniej serii Podziemia, takiej, um, takiej, takiej próbnej i są to podkłady Josha Woodwarda, pobrane ze strony chyba jamendo.com. No. A dziś w odcinku będzie, nie wiem co... O, już wiem, dawno nie było tych rozmowy na GG, to wam przeczytam. Jeszcze chyba jakieś mi zostały. No, to wam przeczytam i i pozdrowienia obiecałem niektórym. Cholera, wczoraj nagrałem taki fajny wstęp, takim, takim, takim... I mi się zesrał, bo mi wpadli do pokoju i... I musiałem przerwać i wywaliłem to wszystko. I bez sensu. No ale damy radę jeszcze raz. A co? No, nagrywamy nowe, bo, bo czemu nie? Chce mi się. Yy, I tak. Zacznę może od pozdrowień tych, którzy się zarejestrowali, żeby was jakoś, e, prawda, e, wyróżnić w podziemiu. I tak. E, udzielających się pozdrowie najpierw, czyli Krzyżmana, o którym za chwilę wspomnę, jak nie zapomnę. Andruszkę. Pozdrawiam. CJ, C. Johnson 234. E, też pozdrawiam. Bo, no bo tak. Gatu, którego ostatnio nie ma, ale mnie zbluzgał i, i nie wiem... Znaczy zbluzgał, no krytyka, nie? Spoko, nie ma problemu. I, i zniknął. Hm. No, trudno. Pozdrawiam e, Kuwertkę, która komentowała. I Pink Bad Girl, która też komentowała. <śm> no. I poza tym Ziomej six 666. 666. Pozdrawiam Cię Ziomeju, pozdrawiam Jusię, Grisham, a już chyba pozdrowiłem i przede wszystkim wielkie oficjalne pozdrowienia śle w stronę, stroną pisarza, bo normalnie stworzył tą stronę Kamil Szela, twórca on. Znaczy, no twórca on, twórcą on jest, i Szela, i reszta... nasze zdrowie. No. Y I co, i co, i co? Aha, i miałem takie, wiecie, A, Jusia, Jusia, sorry, Jusia, z... Bym zapomniał. Jusia mnie prosiła osobiście na GG, a żebym pozdrowił ją oficjalnie i żebym nie mówił, że e, prosiła, to pozdrawiam. Y Juś, -ju -ju -ju -ju -ju -ju no ty, y pozdrawiam cię oficjalnie ze strony podcast.idl.pl i zapraszam do komentowania, udzielania się i w ogóle nagrodzona będziesz. No, albo nie, albo będziesz, nie wiem, zobaczymy, może zrobię jakiś konkurs kiedyś w przyszłości z nagrodą jakąś. No, ale to za chwilę. Najpierw muszę się napić. Czekajcie. Mus muszę sobie polać. Kola. Taka z, ta z biedronki. I mój kufel. O, właśnie. O kuflu nie mówiłem. To za chwilę, jak przyciszę podkład. Tylko poleję sobie. Już pół kufla jest. Cholera, gdzieś mi koryk uciekł. Jasny gwint. Cholera. Dobra, mam. Już, już, już, już wracam. O, dobra, wróciłem. Dzięki za cierpliwość. Teraz, teraz się muszę napić. Nie, dobra, ym, bez... Co ja mówię? A, już się pozdrawiałem, to już pozdrowiłem. No, miałaś tam nawet więcej chyba czasu niż liczyłaś i teraz tak. Miałem w sumie zaplanowane i wykonam to oficjalne życzenia, których sobie nie przygotowałem, bo, bo tam wiecie nie przygotowuję, ale to za chwilę bo chcę wam powiedzieć o tym piciu moim z kufla dębowe mocne piję sobie kole z biedronki, tą taką, wiecie, tą dobrą. I otóż yy, jest ona fajna. I jak ktoś przyjdzie obcy, myśli, że chleje piwo ciemne, a ja piwa tak piwo! Piwo jest jak seks. Tego nie wolno robić samemu. No. Albo o, o, krzyżman, miałem o tobie powiedzieć. Krzyszman który ciął odcinki, a wczoraj wrzucił odcinek freestyleowy, i posłuchałem go sobie. Krzyszman, nareszcie. Jest, jest, jest, udało się. I fajny odcinek, no podoba mi się. Faktycznie, jak porównywałem sobie ze starszymi, to, to jest na luzie I, i gitara. I o to chodzi, Krzyszmanie. No, podkład o ten. Nie, ten, ten. Krzyszmanie, o to chodzi bardzo dobrze. Ach, telefon mam, czekajcie, se to wszystko, nagrywanie i wrócę za chwilę. Ach, no żeż ja pierdziele. Nienawidzę takich telefonów. Ktoś dzwoni, dzwoni, kurde. Wstanę, podniosę dupę, podejdę i się rozłączę. Nienawidzę tego. Ach. O, czy to... Aha, Krzyszmanie. Co do tych dresów, sam chodzę w dresie. <śmiech> nie no, ale tak poważnie to chodzę, bo dla mnie ubranie ma być wygodne i funkcjonalne, a nie, a nie jakieś tam, wiecie, szałowe, nie? I chodzę w tym, bo na przykład, żeby coś włożyć do kieszeni, kiedy się siedzi, się siedzi to nie trzeba wstawać, no... Bo przecież, kurde, to jest niewygodne. A tak to elegancko pach i do kieszeni. Ech, dobra. Mm, gaz pieprzowy, Krzyżmanie, miałeś kupić sobie. No, jest to jakieś wyjście. W sumie, w sumie nawet nie głupie. Uch, właśnie, puściłem gaz pieprzowy ustami. Y, ale... Ja bym sobie chętniej kupił pistolet śrutowy fajna rzecz, fajna, ale nie wolno, nie wolno go mieć, wolno nosić pistolet przy sobie. I to jest kurwa skandal. Ale taki tylko śrutowy, taki bylejaki, nie. Wiecie? Tak w ogóle to gdzieś w kontestacji była audycja chyba o broni i, i ogólnie to z tym masakra z tą bronią. Co za burdel! No, bo nie można nosić tam ostrza o długości jakiejś tam, ileś tam i w ogóle. Czekajcie. No, o długości jakiejś tam ileś. Nie można mieć, kurde, w ogóle połowy rzeczy <taki> takich normalnych i, i przesrane to jest, głupie to jest. Ale wracając do Krzyszmana. no... A jak kupisz gaz, przetestujesz go na kimś, czymś, na kimś? Bym chętnie posłuchał reakcji tego, tego człowieka. Nie, no dobra, żartuję, oczywiście żartuję, bo, bo jest tylko jeden sposób na, na pozbycie się dresów i ja go znam. A zabiję ich wszystkich. <laughs> Nie, no dobra, żartuję. Bez gruźb i jakichś tych ale pistolet śrutowy bym sobie kupił. Chociażby tego, żeby postrzelać do tarczy, nie no. Bez jaj, nie, nie do ludzi. No bo co? Wolisz w kącie trzepać prącie? No, a ja sobie wolę postrzelać. He, dobra, to change podkładu i, i, i będzie, przejdziemy do, do oficjalnych tych, oficjalnej tam, no. No tego, co chciałem. Ale, Krzyżman, szacun. Uwaga. Yy, otóż mam pewną przyjaciółkę, którą znam od kilku lat. I nie jest to osobliwa. Yy, jest to ona anonimową, chciała pozostać, dlatego będzie to po prostu przyjaciółka. E... I taka zwykła znajomość, a nie jakieś kurde tego z boczuchy. Od razu wyście sobie tam myślicie, nie wiem co. E, no i ona jest fajną dziewczyną i zawsze się z nią da pogadać o wszystkim. I ma chłopaka, z którym jest od... Dwóch lat, właśnie, i niedawno tą drugą rocznicę obchodzili. I ja wam życzę wszystkiego najlepszego: przede wszystkim szczęścia, miłości, zdrowia. Szczególnie do, do niej. <ścoughs> nie, nie, nie, tam nie było ostatniego zdania. I, i wzajemnego zrozumienia i poszanowania i tak dalej, i tak dalej. No trzymajcie się razem, kupy. Razem. No bo... Bo, bo tak, bo przecież, nie? No. Yy, no. I jak już wam życzę wszystkiego tam najlepszego, <śmiech> to życzę także innym użytkownikom Wszystkim słuchającym podziemia podcastu. I, I co? I dżingielek. Mam to dobrze. Wy młodzi jesteście, a ja co? No, a, a ja co? A ja tu siedzę. Z i nagrywam podziemię. Ale, ale, ale... Właśnie, jeśli kogoś pominąłem, ale pozdrawiam wszystkich, to wiecie... A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. Właśnie, spokój, mnie tu... i tego, no. Eee. Wracamy, wracamy, wracamy. Do czego ty chcesz wracać, co? Do Polski! Nie, nie, nie. Do której Polski? Tej twojej tamtej też dawno nie ma. Ja chcę wrócić do tematu przewodniego, którym jest rozmowa pewna na... G -G. Ale, ale, ale. Właśnie bym zapomniał. No, albo to nie, puszczę na koniec e, piosenką, Buh. którą wam, mam dla Was. E, bo Krzyszman, tak, Krzyszman komentował i, i coś tam, coś. Piosenki, jak wrzucasz, to nie całe, bo nie każdemu się chce słuchać. E, no właśnie, Krzyszmanie. I dlatego piosenka będzie na końcu. E, no, na końcu będzie. Bo, bo jak nie będzie ci się chciał słuchać to tam wyłączysz po prostu eee, no dobra to przechodzimy do tego g -g. Eee, będę czytał nie tak jak wtedy kiedy byłem chory bo nie chce mi się tego montować będę czytał normalnie czyli takim wysokim głosem i takim niskim amana to tego trzeba ściszyć podkład. Po no i teraz mogę zacząć. Ej, jak ty robisz takie opisy na gadu? -gadu? O nie, znowu ty. Pytam się. Mój tata pracuje w Microsofcie jest też hakerem i udało mu się zrobić takie coś. Ale jak? A co ty tak? <śmiech> A co ty tak? Nie, nie wyzywasz mnie i w ogóle taka miła jesteś? A co ci to obchodzi? To moja sprawa. Ale powiedz, jak się robi te opisy. No mówię ci, musisz napisać maila do Microsoftu i wtedy może ci pozwolą mieć taki opis. Bo na razie ja jako jedyny w Polsce mam takie. No właśnie, to ja bym była druga. A jaki jest mail do twojego taty? Nie dam ci, bo to tajne. Ale ja muszę mieć, daj mi no. Co za ham. A jak tam, byłaś na obozie Filipinki? I ty głupi jesteś! Ja teraz czytam gal, ga, gal, gal, gal... Gal... Gal... Galmur? Co to jest? Galmur? Galmur! Glazura i marmur? A, to polecę panu Błażejowi tą gazetę. Nie denerwuj mnie! Ja chcę taki opis! A ja chcę znowu w hudzie pracować! Ty nadal taki głupi jesteś! No proste, ale za to mam nową pracę! Jestem dozorcą w kostnicy! Yes. A, skąd ludzie biorą takie pomysły? Ty świnio! Nie mów tak do mnie. To co mi zrobisz? Zg zgł zgłoszę cię do idola 3. A co to? To taki program, w którym pytają na wyrywki, co było w ostatnim numerze Galmur. Ty kretynie, nie oszukuj, a poza tym glamur, a nie galmur. A poza tym wiem, co to idol, tylko cię oszukałam. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Sama napisałaś Galmur. Faktycznie jesteś bardzo sprytna. Normalnie powinni cię w TV zatrudnić, żebyś prowadziła jakiś program o Pokémonach. Ty sam jesteś jak Pikachu. A co to jest? Y Pikachu to jest Pokémon ty Benecwale. A skąd... <śmiech> Nie ten głos... A skąd mam wiedzieć? Przecież ja nie czytam Glamura ani innych takich super gazet, Ale chyba zacznę. No, to se najpierw kup mi Okej, okay, ale to jak dostanę wypłatę, bo na razie nie mam pieniędzy. Ale niedługo będę miał dużo, bo ostatnio dużo pawulonu sprzedałem. Co to jest? O Boże, nie wiesz? Przecież to nowe botoniki. Na pewno, na pewno je reklamują w prawo. O, to muszę sobie kupić. Co jest? Nic. E, e, nic nie jest. Miałem telefon od taty, że nie mogę ci dać tego opisu. Jak to ja muszę? Kurde! O matko, jaka ty zdesperowana. Może ci mój tata pozwoli, ale powiedz jak wakacje. Byłam nad Morzem Bałtyckim i jeszcze jadę na obóz studencki. A więc jednak idziesz na obóz Filipinki. Nie depilu! To ZS... ZSP ZS obóz jest. Zawodowa szkoła prasowania? Nie chcę już z tobą gadać, jesteś straszny debil. Okej, okay, to cześć, ale nie będziesz miał opisu. Gówno, niedługo w ciele komputery w glamour na pewno będzie i mam cię gdzieś i la lamusie. No. I to jest ten. Yy, to jest ta rozmowa. Yy, i, I co? I chyba będzie można już kończyć to podziemie. No chyba tak ech, To co wam mogę jeszcze powiedzieć Aha, szkoda, że do mnie takie dziewczyny nie piszą Cholera Fajne są, fajne Podobają mi się Ale człowiek nie kaktus pić musi Dajcie chwilę ech, No, dobra ech, ech. Aha, aha, miałem kończyć Um, no to będę kończył, nie? I słuchaliście 19 odcinka pod... W ogóle jest takie, kurde, zakończenie wyrobiłem, że słuchaliście tam któregoś odcinka podziemia i tego, nie? Nie, no dobra, jeszcze wam coś powiem ode mnie. Bo prądu cholera nie mam czasami, znaczy czasami przez wczoraj, dzisiaj i jutro, od 8:00 do 18. I się nudzę i z tych nudów, w sumie, no nie z nudów, bo, bo często sięgam po tą książkę, ale Rodbarda sobie czytam, Ekonomię Wolnego Rynku. I jakby ktoś chciał, to mogę nagrywać to, jak czytam i będziecie sobie mieli e-booka na, na podziemiu. E, nie tylko Rodbarda, jeszcze na przykład na stronie korespondent.pl jest kilka książek, jest tak, Ekonomia i Polityka misesa, którą przeczytałem połowę, bo Rodbarda sobie wziąłem, Kapitalizm dla Dzieci Hessa, którego przeczytałem, Wolną Kulturę Leasing i W Obronie Wolności Williamsa, których nie przeczytałem, ale mogę wam przeczytać, jeśli chcecie. No, to piszcie w komentarzach, ślijcie maile, emalie, piszcie na gadu, wysyłajcie smsy, kontakt macie na stronie www.podcast.pl idel.pl No. To trzymajcie się wszyscy i miłego słuchania. -ha no. Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? To już będzie do końca Lecisz, także jak nie chcecie słuchać, możecie sobie wyłączyć. Martin Lechowicz dla Przyjaciela. Wczoraj nocy i światło dnia Kłócimy i lata żart. z dedykacją dla moich znajomych, i każda gwiazda i księżyca blask o Tobie mówią. Gdy patrzę na morze, chmury lub poranną głę, kiedy spoglądam na góry szczyt, tobie mówią mi. KONIEC! strumienia wśród skał. Ptaków podróże i drogi gwiazd o Tobie mówią. Przyskoczył i dziecka śmiech. Dotyk mi taniec i śpiew I światło, które w każdym z nas jest O tobie mówią mi I to jest kurwa skandal! Mówią... Sie nudzę, nie? No, dobra, tam już Martin odstawia solówkę. Yy, jeszcze na koniec, Krzyszman, jeśli tego słuchasz, mam radę dla ciebie. Używaj sobie programu Zara Radio, jak, yy, jak ten, jak, jak, jak, jak. Nagrywasz na żywo. O ile będziesz nagrywać na żywo, nie? No, i tak. Masz auksy z dżinglami, na przykład 28, numer. Chybaż pójdę, nie? Co ty będę tak sam siedział. No właśnie. I masz yy, główną listę z podkładami. No, to. Trzymajcie się wszyscy i cześć wam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!